Zarabiam po to, żeby mordowy dawać sos. Zabijam to, co przegrałeś tu przez całą noc. Czoń ty mikrofon złotówki i euro. Jeba niebieski wciąż. Jeba niebieski wciąż. Zarabiam po to, żeby mordowy dawać sos. Zabijam to, co przegrałeś tu przez całą noc. Czoń ty mikrofon złotówki i euro. Jeba niebieski wciąż. Jeba niebieski wciąż. Ekipa GCBW, najlepsi w podziemiu komorach aż w fotelu, ustawiam nawi, lecę do celu Kolejna płyta w piecu, biorę ciężar na plecy Jeden do zera w meczu, spalam mnie na sam kasa mnie cieszy Euro, złotówki jenny, dziś do rana pijemy, GCBW to my Euro, złotówki, jeny. Dziś do rana palimy GCB-u to me. Zarabiam po to, żeby Mordowy dawać sos Zabijam to, co przegrałeś tu przez całą noc ty mikrofon albo złotówki i euro Jebać niebieski wciąż Jebać niebieski wciąż Zarabiam po to, żeby Mordowy dawać sos Zabijam to, co przegrałeś tu przez całą noc Czoń ty mi grof, fonalko, Złotówki i euro Jebać niebieskich wciąż Jebać niebieskich wciąż Nie ma tam nic na dole Kwit po nocy gonię wód na betonie Biorę koronę, siadam na tronie Mikrofon w rękach płonie Biorę wszystko co moje Jestem pierwszy w peletonie Twoich idoli wysyłam na koniec Euro, złotówki, jenny Dziś do rana pijemy GCBW to my To me Euro, złotówki, jenny Dziś do rana palimy my, 2 to, to me. Zarabiam po to, żeby mordowy Dawać sos Zabijam to, co przegrałeś tu przez całą noc Czoń ty mikrofon, albo złotówki i euro Jebać niebieskich wciąż Jebać niebieskich wciąż Zarabiam po to, żeby mordowy Dawać sos Zabijam to, co przegrałeś tu przez całą noc Czoń ty mikrofon? Złotówki i euro Jebać niebieski wciąż, jebać niebieski wciąż